Odcinek 5. Festiwal Fantastyki Falcon 2015. Andrzej Zimniak to doktor z dziedziny chemii, ale i autor np. Klatki Pełnej Aniołów czy Białego Roju. Opowiadał o tym, jak wykształcenie ścisłe rzutuje na jego pisarstwo oraz o swojej słabości do fraszek. Witam Państwa bardzo serdecznie, a przede wszystkim witam Andrzeja Zimniaka. Przypominamy to człowiek pełny moim bagażownia się zamyka. Przepraszam. E, więc tak, fantastyka, fraszki, nauka, futurologia, podróże, zdjęcia. Wszystko, co Cię fascynuje, potraficie połączyć w jedną. E, jak Ty to robisz? Skąd bierzesz czas? To dwa pytania różne. Jak ja to robię? W ogóle tego nie potrafię zrobić. Ja żyję na działku. Mam różne działki, nie tylko dla różnych zainteresowań, ale też dla różnych osób, bo tak jak interesuje mnie, tak jak wymieniłeś tutaj trochę różnych obszarów, to tak samo interesują mnie osoby, charaktery ludzkie, bardzo różne, nie do pogodzenia czasem, ja nie potrafię zgromadzić ich w jednym miejscu, bo oni on reprezentują zupełnie co innego nie potrafiliby się dogadać. Tak samo trochę jest z tymi obszarami, no. Każdy jest osobno eksploatowany. Nauk, naukę, no niby można połączyć naukę z eksploracją wulkanów, badając chemię tych erupcji wulkanicznych, ale ja raczej, jak się interesuję zjawiskami sejsmicznymi, to patrzę na to, jak na zjawisko artystyczne, odbieram to jako coś jak zachód słońca tego typu nie, nie, nie, nie interesuje mnie ile jest e, dwutlenku węgla w tych dzielinach fumaroli czy innych zjawisk tego typu chociaż może to by było ciekawe połączyć to, to trochę mi zainspirowałeś kiedyś nawet zresztą e, proponowano mi napisanie takiego artykułu biorę na to czas, no, jedno kosztem drugiego. Jak tutaj powiedzieć, no, ja, jak miałem wybrać kierunek studiów, to miałem duży kłopot, byłem trochę zdolny we wszystkich kierunkach, w żadnym genialny, ale w żadnym zły. No i miałem problem duży, jak się kształcił ten kierunek. Tak ja samo tutaj, bo no, uprawiam te wszystkie działki, mniej lub bardziej, wydzierając jednej czas na drugi i dlatego nie osiągnąłem może tego, co chciałbym osiągnąć w każdej z tych działkach. no ale nie żałuję, bo świat jest ciekawszy przez to. Zapraszono nas końcem nauki i końcem historii. Po pewnych wydarzeniach, tak jak patrzyłem, 11 września, wcześniej Czernobyl, upadek muru... Widać, że to jest bzdura. Odnieśli się pan do tego? No tak, zgadzam się, że to bzdura. Wieszczono koniec nauki. Ja uważam, że każde pytanie, na które dostajemy odpowiedź generuje przynajmniej 10 nowych pytań czytawszy z tej dziedziny i nie może być końca nauki, bo za każdym wzgórzem jest jakiś następny krajobraz, który chcemy obejrzeć. Więc e, zresztą temu twierdzeniu kłam zadała rzeczywistość. W latach 70. Naczelny lekarz Ameryki Stanów Zjednoczonych ogłosił e, koniec ery chorób zakaźnych. No i co? Tak samo jak koniec nauki, bo już się przy Kujamach, tak? No więc historii. No końca historii też nie będzie, no bo najnowsze wydarzenia, prawda, geopolityczne różne świadczą o tym, że traktaty są po to, żeby je łamać, no więc jest duże pole do Pisa. Także świat jest bardzo urozmaicony, ciekawy i jego w końca nie widać. Pytałaś mnie tam jeszcze coś, tak? To koniec nauki, koniec. Koniec nauki, koniec historii. No, koniec historii, to no, powiedziałem wszystko. To wiecie co, przypomniał mi się Dowcip w tym momencie. Powiedziałeś o, o tym, że za następną górą jest kolejna góra, no to powiem wam dobcik, góralski. Przyrzec młody Juchas na naukę do Bacy. No i Baca mówi, no czego chcesz młody wiedzieć? A co jest za tamtą tą górką? Następna górka. A za tą następną górką? Jest następna górka, a za tą następną? Młody, powiedz mi krótko. Ty, tu przyszedłeś na naukę, chcę wpierdol dostać. E, to by było tyle. Dobra. E, twoje wizje są bardzo nowatorskie, ale mam wrażenie, że trochę pesymistyczne, zwłaszcza w opowiadaniach. Ja uważam, że tak. E... Pisarz powinien być karany długoletnim więzieniem za interpretację swoich utworów. Bo I będzie, pisania, i Dożyjesz. Dożyjesz. a czytelnicy i krytycy literacy są od e, interpretowania, więc e, nie wiem, no, powstrzymam się od, od tej analizy, którą mi proponujesz. Natomiast bo nie, chcę uniknąć jednak mamra. Natomiast e, ja bym powiedział, że jak piszę, bo no mogę powiedzieć o tym, co odczuwam podczas pisania, o to, to wolno pisać. E, chcę widzieć zielone światło na końcu tego tunelu, którym jest pisanie opowiadania, przewijanie się przez... Sobie. Czy mi się to udaje? No to nie wiem, no. Ty mówisz, że nie. Może wypowiedzcie coś. Niech byśmy nie czytali sporo. Nie było tego, żeby, się, żeby się nie zamartwiać. No, ale wiesz... Będę dążył ten temat. Bo na przykład... Yy, y, homo Determinatus albo yy, śmierć z zapach nie? Tam zamiana... Yy, w imię czego? W imię bezpieczeństwa narodowego zamiana człowieka w owada albo zrobienie z człowieka robota, do zabijania tylko? Czy myślisz, że po 11 września to nie robi się powoli taki, że ludzie rezygnują z własnej wolności na rzecz niby bezpieczeństwa? Bo Nie określi tego bezpieczeństwa. To jest duży temat i poważny bardzo. Na ile możemy zrezygnować ze swojej prywatności? żeby chronić siebie czy, czy zwiększyć swoje bezpieczeństwo. To niewątpliwie ma miejsce teraz taki proces, że, że musimy zrezygnować z części tej prywatności w imię bezpieczeństwa. Oczywiście czuję Twój opór, bo zawsze można z, zrobić nadużycie. To, o czym Ty myślisz i chcesz powiedzieć, to są to nadużycia. Jeśli władza nadużyje yy, swojej władzy, no to jesteśmy wtedy ugotowani, być może. Ale to, yy, to tak jak z, yy, nie wiem, no z kibicami na przykład. No, kiboli się przedstawiają jako tych wrażeń drabów z maczetami, co latają, ucinają sobie ręce. A jak ja jechałem autobusem, kiedyś się pokopałem tak nie, nie, nie, niefortunnie trafiałem autobus, gdzie było przynajmniej 250 kibiców w tym autobusie, wszyscy rozśpiewani, ale między, nie, wśród nich było mnóstwo kobiet z dziećmi, ojców, z małymi dziećmi, takich opaczków różnych, no oni, tych, tych wrzeszczących błoki. i oni się darli, także cały autobus aż rezonował. Tak samo tutaj jest z tym, z tym nadużywaniem władzy, uważam, że, że owszem, no, jak jest nadużycie władzy, to o tym się pisze wszędzie wtedy, no, sądzi się, tych ludzi, no, czy i tak dalej, ale, ale 99% tych przypadków nam służy w gruncie rzeczy, więc tak może rozwinąłem jeden wątek swojego pytania, no, ale, ale on taki, taki dosyć, stopień się wydawał, na ile możemy zrezygnować ze swojej prywatności y, na korzyść bezpieczeństwa. No to w takim razie wydaje mi się, że Twoim zdaniem y, jeżeli zapłacimy jakąś tam cenę, to i tak y, poradzimy sobie z tym wszystkim, tak? Ta fala imigrantów w tym momencie y, y, te wszystkie zagrożenia, nie wiem, tam już nie mówię o efekcie cieplarnianym, bo to jest śmieszne, to akurat wiem. Ale y, y, troszeczkę, nie wiem, mam wrażenie odrobiny pesymizmu w tych twoich wizjach. No na pewno nie są to hóra optymistyczne wizje, bo no to staram się, żeby to jakoś zrównoważyć i wyważyć, no. Tak jak mówię, światło w tunelu jest zielone na końcu, ale tunel jest ciemny, także wszystko jest tak, jak trzeba. O, o imigrantów chcesz mnie spytać podchytliwie? No, ja, ja słuchajcie, teraz e, taki e, poprawiam opowiadania do swojego wznowienia i tam natrafiłem na opowiadanie e, e, przygoda ostatniej blondynki, które pisane było w 2000 trzecim chyba roku, a dokładnie jest o imigrantach. Nie wiem skąd ja, jakim tunelem, czasem, się dostałem do naszych czasów i, i to opisałem, ale no, boki zrywałem, bo dokładnie opisane jest, że, że na, na sygnały CETI i CETI e, z, wysłane z ziemi e, odpowiedziały całe gromady cywilizacji z tego zimnego i paskudnego kosmosu, które zobaczyły, że na Ziemi jest ciepło i przyjemnie wszyscy przy, przyjechali tutaj i stopniowo zastąpili ziemię, także my wszyscy to nie jesteśmy ludźmi już. Tylko nam się zdaje, że jesteśmy ludźmi. Ale ta cywilizacja no, została tak, ponieważ wszyscy ze wszystkich stron, w tym się nie, nie sprawdziło, że wszyscy, wszyscy ze wszystkich stron przyjeżdżali, każdy był inny, no to musieli przyjąć jakiś model wybrali, ten był najprościej. Bo był znośny. No więc e, tyle o tych imigrantach można powiedzieć, powiedział, bo nie chciałbym się wtrącać w dyskusję polityczne. Mam takie wrażenie, że y, wolisz krótką y, formę niż powieść. To, przepraszam, że tak spytam to wynika z lenistwa? czy no? W jakimś stopniu tak. tak. Y, ja się nurzę długą fa. Ja mam w szufladzie ze trzy powieści, które dopisałem, nie wiem dlaczego do magicznej 160. strony. I po, po 160 stronie raptem już mi się tak to znudziło, że odłożyłem. Zmień, zmień format szczątuki i tak dalej. Bo to nie forma, tylko, tylko treść nie męczy. Bo ja muszę tak, na, tym, na tym etapie bo, bo zaczynam szybko i to, to jest fajne, bo mam nowy pomysł, pędzę tak jak autostradą naprzód. Potem zaczyna się doplatanie nie wiem, wątku, musi być to wszystko podane tak, żeby było jednak żwawo dalej w tym środku, żeby człowiek się nie znudził. Trzeba to wszystko dograć, bo już tyle zostało wprowadzonych wątków i postaci, że trzeba na to uważać wszystko. No więc to już zaczyna być nudne i wtedy stopuję, ale pod koniec, jak już przewrnę to minimum, to znowu jest doplatanie wątków do końca, już podsumowanie puenta zaczyna być ciekawie. No więc wtedy dawaj szybciej. To moja ostatnia powieść skończyłem bardzo szybko właśnie e, dzięki temu. E, czy to nazwać można lenistwem? Można, no można też inaczej to jakoś określać, nie wiem. No, ja się poddaję pod, pod opinię waszą. W każdym razie krótkie teksty, ponieważ nie mają tego środka nużącego, tylko właściwie się składają z początku no końca, i końca, pod... ale to się fajnie pisze. No, bo w fantastyce w zasadzie, tak jak ktoś już powiedział, nie wiem kto, ale jakiś luminarz fantastyki, że opowiadanie jest tą perłą najważniejszą, nie powieść, tylko opowiadanie, bo pomysł się liczy. No, może w tych czasach już nie, może teraz fantastyka na tyle się zmieniła, że, że już nie pomysł, tylko sama, sama realizacja jest ważniejsza, nie wiem. Paweł, może Ty coś powiesz na ten temat, bo Twoja powieść jest powyżej tysiąca stron. Nie? coś, coś tego tego. Nie, nie, siedemset <laughs> Tak, no tak. Także ale właściwie... jest coś takiego, że, że ta fantastyka koncepcyjna jest w tej chwili odchodzi w cieni, czyli... no Właśnie, to, to, to, to ważniejsze jest nie podsumowanie, tak, tylko, tak, tak. tylko samo wykona. Także to, to, to, to też się wszystko po trochu no zmienia, a ja jestem człowiekiem starej dami Nie takiego autora, bo rzeczywiście w fantastyce te opowiadania, to jest, to są, to jest taka masa tekstów które autorów. No ja napisałem ponad 70 opowiadań, Nie, 70 w ogóle tekstów z tego trzy powiedzieć. Ale tak, że przy przypisaniu opowiadania jest taki moment, kiedy tak. już, już, już jest praktycznie gotowy i się tylko dokręca. To do tego momentu już samo zawiązuje się ostatni ślubie. Hmm. Tego nie mogę sobie odpuścić. Muszę o to spytać. Jak Twoje doświadczenia naukowca, chemika między innymi, wpływają na pisanie? Niewątpliwie wpływają, no bo jestem chemikiem, no to do tego nie ucieknę. Natomiast staram się uciec od nauki pisząc. To. Wyżywam się w inny sposób, pisząc. Bo ja uprawiam naukę na poziomie nienoblowskim, na poziomie czarego pracownika nauki. I to jest jakby wyświetlanie obrazków. To nie jest podsumowanie, to jest analiza. Natomiast nobliści mogą sobie pozwolić na luksus wykonania synty. Natomiast ja, będąc kreatorem w literaturze, dokonuję syntezy. Ja tam jestem panem tego świata i ja mówię to, co chcę. Więc to, czego nie mogę w nauce, bo jestem za mały, to robię w literaturze. To jest dopełnienie, ale to jest jednocześnie ucieczka, bo ja piszę zupełnie o czym innym. Tam, tam. wizja artystyczna jest najważniejsza u mnie literaturze, a nie yy, prognoza naukowa. Uciekam od prognozy naukowej szczegółowej, bo tutaj jak na poprzednim powstaniu powiedziałem, to nie ma sensu w technologii, w nauce, bo to co ja bym napisał dziś, to będzie jutro już przeterminowane. Są tacy naukowcy, którzy się realizują, ponieważ nie mogą się specjalnie realizować na polu naukowym różnych powodów, realizują się w literaturze, ale popełniają gruby błogów bo tak, tak, się nie powinno. Być. Natomiast co, jak rzutuję ścisłe wykształcenie na moje pisarstwo? No, w sposób istotny. dlatego że ja wiem, pisząc o fantastykę naukową, ja wiem, o czym piszę. Jak ja piszę o kwasie dezoksyrybonukleinowym, to, to nie jest to dla mnie jak dla humanisty, taki robaczek całkowy, czy tam coś tak tego typu, tylko ja wiem, jak jest zbudowany ten kwas i wiem, jak mogę go opisać i w jaki sposób, na ile mogę sobie pozwolić, żeby nie kiksować. Więc to mi się nauka przydaje. To mi się skojarzyło trochę w, e, ze śmiercią e, Barbysz To właśnie tam dałeś dobry przykład tego, jak, nie wiem, potrafiłeś pokazać jakby, nie wiem, myślał człowiek owad? No coś w tym stylu, prawda? No. A chciałem spytać jeszcze, y, są u Ciebie w opowiadaniach, w powieściach też takie wort, wątki y, paramagiczne. Y, telepatia, telekineza. Y, myślisz, że to jest możliwa nasza przyszłość? Y, no faktycznie. Te, takie, takie momenty jakieś są, to, to są takie taki momenty więcej jak... Y, Dimes inferior, ostatni akapiec. u mnie takie wtręty takie czasami są. E, skąd one się wzięły? Ja nie bardzo wiem tak naprawdę. Jak mnie spytasz, skąd mi się biorą pomysły, to też ci nie powiem. E, wiem, nie pytam. Tak samo ja uważam, że to jest to kosmiczna lanca od, od, od tam gdzieś od tych cywilizacji, która wpuszcza idę mój mózg. Ale. Mm, w tym przypadku też, też nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie w zasadzie. No mogę coś wymyślić, ale to będzie. Po co was w błąd? A... To spróbuję jeszcze z innej beczki. Bo to mnie trochę nurtuje. Rozpakuj ten świat. Jak to, jak to w ogóle ty przedstawiłeś? Czy to jest. Powrót do raju? Czy to jest, zaczynamy wszystko od nowa? Ale sam nie potrafisz nie. tego zinterpretować? Nie. Dlatego zadałem to pytanie. No, no, znowu chcesz mnie do więzienia wtrącić, bo mam swój tekst interpretować. Jak tu zrobić, żeby. Nie podpisać tego nie, nie. Coś od, od autora powiedzieć? No, no, w, w ogóle to. No, Historia pisania tego opowiadania się wzięła od moich rodziców, bo ja dedykowałem na no, swoim rodzicom, to obserwując ich, jak się starzeją, jak, jak ja się tam zajmuję coraz bardziej intensywnie, no to to, to opowiadanie tak gdzie samo bym sknęło, e, wtedy i no, właściwie to, to dla nich jest pisane. I cóż jeszcze o nim powiedzieć. To jest, to jest kompletna alegoria, to nie jest.. E, dosłownie nie można tego brać po prostu. Także e, to, to że żyjemy, No i bardzo dobrze. No właśnie to, to, to, to bardzo mnie cieszę, bo, jak, bo jak, e, e, e, ja jak mówiono mi o opowiadaniu 40 małych kochanków, takie, takie trochę.. No, w stylu magicznego realizmu pisane i y, y, trzy osoby mi powiedziały, że od, odbierały to w zupełnie różny sposób. Każda in, inaczej, jedna pesymistycznie, druga optymistycznie, a jeden facet mi powiedział, że czytał dwa razy to opowiadanie w przeciągu, y, nie wiem, pięciu lat, czy sześciu i za każdym razem inaczej bym już innym człowiekiem za te 6 lat, inny bagaż doświadczeń miał i inaczej to sobie podłożył. I dla mnie największym komplementem jako dla autora jest właśnie takie stwierdzenie, że, że odbierasz, każdy odbiera trochę inaczej do wywiadania, albo czytając później odbiera inaczej, no bo potrafiłem skonstruować świat na tyle bogaty, że może być różnie odbierany. To, o to mi chodzi. Bo, bo to jakby wygrzewał ja, łącznie z czytanikiem. Coś w tym rodzaju, bo, bo tym się różni właśnie literatura od tego typu artystyczna do, do naukowej, że naukowa powinna być odbierana jednoznacznie, a ta wieloznacznie. No, Nauko ścisła się Wiesz co, chciałbym spytać o taką sprawę. Jak widzisz, bo gdzieś w Twoim wywiadzie znalazłem, że masz podejrzenia, że już zaczyna się modyfikować powoli kod genetyczny człowieka i w ogóle gene, genetycznie modyfikować człowieka. Nie przeraża cię ta wizja, bo. Mnie trochę to bolało, kurczę, jak, jak zobaczyłem, że... Dobra, to jest terrorysta, nie? W śmierci szkarłatu, e, Dobrze, ale oszukano go, zradzono właściwie i został po prostu owadem, nie? W Homo Determinatus jest podobnie. To mnie wcale nie przeraża. Dlatego, że cały rozwój człowieka, cała technologia, która na, następuje może być przerażająca. Myśmy, my musimy się dostosować, ona może zbyt szybko się rozwijać yy, na możliwości adaptacji naszego miasta, ale to jest nieuniknione. My z tego drzewa wiadomości zerwiemy każdy owoc, bo człowiek jest ciekawy chce wszystko, wszystkiego spróbować, wszystko wypróbować. Jak dostanie możliwość modyfikacji kodu genetycznego, to będzie modyfikował. Przecież dotychczas właściwie wszystkie możliwości technologiczne, medyczne, stworzone przez naukę zostały w jakiś sposób wypróbowane. I nie łudźmy się, że nie będziemy tego robić. Będziemy to robić, a tam przedstawiłem oczywiście takie dosyć krańcowe już modyfikacje służące czemuś konkretnemu, na przykład komodeterminatu, znowu zacznę analizować, no ale już trudno. E, chciałem przedstawić e, super szpiegu, który nie będzie wiedział, że jest szpiegiem. Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy go wpuszczali do siebie, mogli kontrolować i czytać jego umysł. Jak on by wiedział, że jest szpiegiem, to by go dekapitowanie, prosty jej A tak on miał wszystkie predyspozycje człowieka, który tam zrobi, wykona pewne zadanie. Te predyspozycje zostały mu zaszczepione genetycznie, czyli po prostu, no, w sposób taki zbliżony. I on tam pojechał, wykonał swoje zadanie bezwiednie. Dopiero potem go wyzwali, powiedzieli, że fajnie to zrobiły, uścisnęli mu prawicę i potem go uśpili, dlatego, że jego ciało było wypożyczone od kogoś. i czy Trzeba było zwrócić prawie te, te, temu człowiekowi to ciało. No bo jego umysł był, był w komputerze, trzeba było znowu przerać, no bo to ciało też się przydało, było optymalne do wykonania zadania. No więc to takie maksymalne wykorzystanie. Ale tak jak powiedziałem, no, będą takie przypadki, oczywiście, że będą, no bo jak służby specjalne kogoś na gwałt potrzebują, to może to jest mniejsze złotę ocaleje na przykład 100 tysięcy osób, a, a poświęci się takiego jednego delikwenta. To jest bardzo trudne moralnie pytanie, co jest lepsze. I takie przypadki będą, ale to będą jednostkowe przypadki. I, i natomiast zostaną na przykład zlikwidowane ciężkie schorzenia genetyczne. Być może, że dostaną, dostaną, będą postępy w walce z rakiem, że przedłuży się nie tylko czas życia, ale też młodość człowieka, bo teraz tak jest, że my żyjemy dłużej, ale nasza młodość się kończy, znaczy młodość w cudzysłowie, nasza sprawność fizyczna się kończy tak samo jak 100 lat temu się kończyła w wieku 50, 60 lat i, i dalej to już jest takie no, przedłużanie życia, więc może na tym polu dokonamy genetycznego postępu, żeby człowiek do 100 lat na przykład cieszył się pełności więc yy, myślę, że zyskamy na tym. Uprzedzę może Twoje następne pytanie, że może to być szkodliwe, że wejdziemy w jakiś zaułek, że coś się złego zdarzy. Dobrze, może się zdarzyć. Dzisiaj też się może zdarzyć, bo my idziemy drogą naturalnej ewolucji. I to wszystko yy, tak samo się mniej więcej dzieje, tylko znacznie wolniej. Natomiast tu możemy wpaść w jakąś pułapkę szybko, ale też szybko z niej możemy się wycofać na tej samej drodze, genetycznych modyfikacji, więc yy, uważam, że tak, że nie powinniśmy się tym martwić, bo te wszystkie nasze zmartwienia to się biorą yy, ze zbyt powolnego yy, nadążania z, yy, rozwoju naszej świadomości, za rozwojem technologii. No właściwie odpowiedziałeś mi to pytanie, ale ja wiem, że Ty jesteś niepoprawnym optymistą, jeżeli chodzi o rozwój ludzkości, że twierdzisz, że zawsze sobie poradzimy, bo radziliśmy sobie do tej pory. Dobrze, spytam o co innego. to dla Twojego, jednego z bohaterów, jest bramą do innych światów, dla Ciebie również? Ale w którym opowiadaniu? bo nie ważne kojarzy. Drama też... do innych światów. Chyba tak. żyłeś, to w ustawie, w ustawie, że jest na otwarcie, a jak na zbierze, to gęsta, To innych jest. To tak. jest. To jest. To jest. jest. To jest. To To jest. Ja lubię w ogóle podróżować. Nie, nie wiem nic o różnych przodkach cygańskich w swojej rodzinie, ale jak widzę właśnie tory biegnące gdzieś tam do horyzontu kolejowe czy szosę taką, czy, czy jestem w porcie, lubię zwiedzać porty, tak jak zacytował ktoś coś z mojego Lugiany. Dlatego, że port to jest właśnie taka, takie miejsce, gdzie Dąży się do jakiejś egzotyki, do jakichś innych krajów, jakich, odkrywa się nowe przestrzenie, Kolem, nowe londa, nowe morze, no, co, coś zupełnie nowego, alegorycznie też coś nowego. Więc e, lubię tę e, atmosferę portu dlatego, że, że właśnie ten, i, i, no, bardzo lubię podróżować, najpierw zawsze się boję na początku wyruszam w podróż, to mam lęk, tak po bo ja tam się pcham, bo tutaj mam bezpiecznie, spokojnie, mam tu, tu swój port, tu powinienem nie? coś mnie ciągnie, nie? ale jak już jestem na lotnisku, czy pociąg zaczyna jechać, to odczuwam to radochę taką, że wreszcie gdzieś opuściłem, coś będę zwiedzał, coś poznawał. Nie znoszę takich czasów stacjonarnych, gdzie się siedzi w jednym miejscu, chodzi gdzieś tam na plażę czy gdzieś, tylko e, zawsze jak gdzieś wyjeżdżamy, to wynajmuję samochód i jeździmy codziennie w inne miejsce. Także lubię zwiedzać, no oczywiście najbardziej lubię zwiedzać te tereny, które no, tam masz wypunktowane. No nie mam. Nie masz. Nie ma. Wulkany. Na no wiem o tym. Akurat o tym wiem, ale nie wypunktowałem. Słuchaj, jeszcze bym nawiązał do twoich fraszek lubasznych. Lubisz poświntuszyć? To widać z moich fraszek. Bo w opowiadaniach to ja nie świntuszę tak bardzo, chociaż mi zarzucono, że, że w Białym Roju jest jakiś strasznie plugawy opis w stosunku takiej wielkiej e, matki, rodzicielki trzymetrowej z jakimś małym mężczyzną, którego na unosi wykorzystuje niec, nie? i wykorzystuje niecnie. I że to takie ubrzydliwe było, że w ogóle ktoś mi jeden jeden czytelnik napisał, ale reszta jakoś przełknęła i przeszło e, bez echa specjalnego. E, no, no a fraszki, e, z, zawsze lubiłem takie e, na gry może to, to są te fraszki erotyczne, ale w zasadzie tam nie chodzi głównie o erotykę. To już też mi ktoś tak powiedział. E, ja tam się naigrawam z człowieka. Po prostu. I ró w równym stopniu, jak mi powiedziała jedna e, pani, e, z kobiet jak i, jak i mężczyzn. Więc nie mam nie ma mi do zarzucenia żadnego seksizmu. Bo równo się dostaje wszystkim. Tam. No i takie śmiesznostki wyłapuje a że jest to tak pikantnie przedstawione trochę na tle erotycznym, no to tym ciekawiej to powinno wyglądać. A dlaczego, no jakoś tak mi się pisały te fraszki, co raz by, by, by bywały takie lata, co dużo ich pisałem, bywały takie, co bardzo rzadko kiedyś, kiedyś jakąś taką fraszkę ułożyłem na tarczańskim szlaku, bo mi się nudziło, bo tak sz takim była jaka bo była, tak się szło od góry, nic ciekawego nie było widać, no to wymyśliłem całą fraszkę. Problem był z zapamiętaniem, no zwykle te fraszki jak na przykład mi się przyśniła, to wstawałem szybciutko, spisywałem zanim zapomnę. Tak samo tutaj no, był problem, bo nie miałem żadnej kartki ani długopisu, Ale to powtarzałem ją tyle razy, że zapamiętałem i szybko ją odtworzyłem dotarłem do domu. No i tak, po prostu. To był rodzaj, jakiś rodzaj twórczości, więc stwierdziłem, że warto to udostępnić innym, nie wiem, czy dobrze zrobiłem. to nie mnie oceniać. No, moim zdaniem bardzo dobrze zrobiłeś, bo jeżeli coś jest zabawne, tak jak często wspominałeś o tym, że różnimy się od zwierząt tym, że lubimy się śmiać, więc jeżeli masz coś fajnego, żeby się bliźni pośmiał, no to możemy śmieć, się wspólnie. jak się śmiejemy razem, to jest jeszcze fajniej. A, czy macie jakieś jeszcze... Ja jestem jeszcze... to... ja może odłotem, tak? y, A propos tego śmiania się. Gdzieś czytałem, że goryle się potrafią śmiać. Jakoś... I że delfiny, y, tak, że one spotykają się gdzieś tam, płyną gdzie dno jest ułożone z takich małych otoczaczków, takich kamieni i one brzuchami potem jeżdżą, tak? I, I wydają jakieś dźwięki, które zinterpretowano jako śmiech, no bo co może być innego? Jak delfiny tak sobie baraszkują w ten sposób, łaskocząc się po brzuchach, no muszą się śmiać. Także tutaj jakby był jakiś obrońca zwierząt, to zaraz bym wiedział, że jest zwierzęta, to przecież też ludzie. Nie wiem, to czy Chciałam zapytać, czy jak ci coś wpadnie do głowy, to potem z kimś to omawiasz, żeby ewentualnie pomysł został ciachnięty i żeby się uwierzygodnił, czy sam nie leży we własnym mózgu? Pisarz niestety jest długodystansowcem, samotnikiem. Może nie wszyscy, bo ja mówię o sobie. Yy, I ja to robię sam, wiele to samo. Yy, może dlatego, że moja żona nie chce się na mną skarżyć, bo jest fajna jest jest moja ale nie interesuje się fantastyką nie czytam przeważnie moich rzeczy, więc nie mam co do niej startować, a dalej mi się nie chce chodzić specjalnie, ani mailować, bo, bo nie by się chciało czytać te moje takie Panie pierwsze to, rzeczy. Przedyskutowanie pomysłu, jakiejś koncepcji, coś takiego, bo czasami nam się może wchodzić w jakieś takie ten... Nie, do koncepcji, koncepcji nigdy nie dyskutuję z nikim, bo e, jestem zachłany, uważam to za moją, wyłącznie e, taką wartość, którą posiadłem Jasne. i trzymam, to, jak pies kości, obrabiam, tam ogryzam, e, w głowie się przewraca czasem dość długo, zanim się z, nabierze odpowiedniego formatu i tam defermentuje jak należy i, i te, te, nie, to tego, tego nigdy nie, nie robi. Paweł, to sceptycznie na to się zapytuje. U Ciebie jest inaczej pewnie, <śmiech> nie? Nie, wypowiem tak samo, nigdy z nikim nie, nie, nie, nie, nie. To jeszcze pytanie ode mnie. Wiesz co, tak sobie patrzyłem na niektóre opowiadania. Ciebie nie przeraża taki pełzający totalitaryzm, takie delikatne wiesz, ta poprawność polityczna i podobne rzeczy. Bo widzę, że odrobinę jakby lęku przed tym jest w Twoich opowiadaniach. to zadałeś mi poważne pytanie teraz. Dwa pytania, bo totalizm, totalitaryzm i poprawność polityczna. Chyba w moich tekstach nie ma takich rzeczy w ogóle. Na temat totalitaryzmu faktycznie kilka opowiadań jest o, o podtekstach politycznych. Jak teraz przeczytałem to Wznowi też swoje dzieła, dawniejsze, to tam znalazłem kilka. Jedno nawet, yy, piąta pora roku. Pamiętam, że przetłumaczono na białoruski kiedyś. Kiedyś Białorusini do mnie napisali, czy mogą to przetłumaczyć. Być może, że inne jakieś nacje tłumaczyły to bez pytania, ale tam jakiś znalazł się grzeczny człowiek, który przysłał biznes, na który ja kurtuwazy odpowiedział, że oczywiście. No i i to było w czasach jakichś takich właśnie tam. No są tam wciąż są takie czasy, <laughs> wiadomo. I, I oni to gdzieś tam w jakimś fanzinie czy w czymś opublikowali. No to rzeczywiście jest tekst, o, o, który napisałem m, ze złości na kubków. I, i, I on wyraźnie. Potem jest takie e, piękno i bestia o, o, o zomowcach zmechanizowanych, zrakietyzowanych i w ogóle. I o, i o, Pięknej kobiecie, która z <śmiech> swoim pięknym je walczyć z tym. Nie będę Wam opowiadał wszystkiego, jak się skończyło, bo to można przeczytać. To, to, to jest w tych tomach, które są w solenie, się dostępne, do dole Miałem ja przynieść tutaj swoje tomy. Co na dole? Dwa tomy, i znowu. <śmiech> <śmiech> e, także może jeszcze w jakimś opowiadaniu by się to pokazało, ale raczej ja stroniłem od takich opisów i, i, i może poprzestajmy na mojej literaturze, nie będę tutaj wchodził wątki polityczne, bo to jest za duży temat. A, czy macie Państwo jakieś jeszcze pytania? Ja Andrzej chciał zapytać właśnie o takie Chciałbym chciał zapytać o te właśnie wznowienia, nie? Czy to bardziej jest na zasadzie, że... Czy tam są teksty troszkę poprawione, przejrzane, ale w sensie poprawione na przykład, wiesz, jakiś aspekt, nie wiem, stanu wiedzy z tamtego okresu, powiedzmy, się znacząco zmienił i poprawki dotyczą czegoś takiego, czy bardziej są to takie, wiesz, poprawki literackie czysto, nie? Starałem się jak najmniej poprawiać, dlatego że to mają być te teksty, a nie podobne teksty. Więc do minimum ograniczymy poprawki. Głównie no, te poprawki polegają na niewielkim uwspółcześnieniu stylu. To znaczy, żeby, żeby współczesny czytelnik to mógł czytać po prostu. Dawniej się inaczej pisało. Zupełnie. I no, mówiąc prosto, to trochę zmniejszam liczbę przymiotników, zdobników i takich rzeczy, upraszczam no, tak, no po prostu no, dzisiaj to może, może dla historyka e, literatury to, to jest fajne, ale dla, to ma być nie, dla czytelnika współczesnego, więc, ale nie, nie są to jakieś drastyczne zmiany, czasami e, coś tam trochę przebudowuje, Jakie, jakaś nielogiczność, czy jakaś tam tego typu słabizna, no to tam to wzmacnia i łatam. Natomiast no, rzeczywiście takie archaizmy już trochę śmieszne, chciałbym, żeby to brzmię, ponieważ są to opowiadania alegoryczne, one mogą dzisiaj funkcjonować w pełni w swoich praw. Więc jak jest na przykład o, o wypluciu z komputera taśmy perforowane, albo o wykręceniu numeru na tarczy telefonicznej, to to zmieniam, że wybrał numer na przykład. Albo yy, jak na, na piórku były plamy atramentu, to, to mówię, napisałem brudny blat piórka. To by nie było takich, takich naciąganych archaizmów mocnych. Myślę, że... Właśnie. <trym trym> To nawet nie o to chodzi. Myślę, że bardziej chodzi o to, że młodzież by nie zrozumiała, o to chodzi. Bo na to drukarki już nie będą też, będą takie 3D, 4 może Wiesz, bo kiedyś miałem okazję z Marcinem Wąskim rozmawiać, jak on właśnie też wznawiał te swoje stare szorty. I on tak mówi, że on niedawno przejrzał te swoje teksty i się załamał, jak mówi, obrzydliwie prostym, radiowym językiem były pisane i on chyba odwrotnym ale zrobił, że on to chyba tak bardziej chętnie, kiedy wygładził, wiesz, żeby to literacko było lepsze, nie? nie? bardziej. Tak, tak on u to ciebie to jest właśnie Odwrotną ja, stronę. Ja, ja się zastanawiałem, czy w ogóle ruszać te teksty, ale, ale jak poczytałem, to stwierdziłem, że warto, no bo moim celem, celem wydania tego jest dotarcie do czytelnika współczesnego, no więc, Skoro tak, to trzeba temu czytelnikowi zaprezentować obtywany tekst. Dzisiaj percepcja, no, ale się no, bardzo no. zmienia od tego młodszego. Jeszcze bardzo coś? że może jeszcze sam <śmiech> <Przepraszam>. do <śmiech> Czy gdybyś, e... gdyby młody człowiek miał na przykład w gimnazjum powiedzmy? od czego byś radził, żeby zaczął, jeśli by chciał powiedzmy czytać Twoje rzeczy, od czego byś radził, żeby zaczął i żeby potem miało ochotę na więcej. To wszystkie rzeczy retrospektują. Aleś mi zadała pytanie, najtrudniejsze z tej sesji. Bo ja wszystkie swoje dzieci tak samo kocham, no, naprawdę. gimnazjaliści, tak? No wiesz, jemu, jemu dałbym Enkela do Ten zbiór ośmiu opowiadań Enkela. To łatwo wchodzi przeczytałby w trzy godziny. Może by się zachęcił do innych rzeczy. Żeby, bo wiesz, no czasem młodzi, takie symptomatyczne zdanie w internecie można wyszukać. Y, na, na jakiś młody człowiek zaczął moją książkę czytać i napisał czytanie tego pana boli żeby temu gimnasia się nie sprawiać bólu, to dać mu coś takiego, taką lekką sprawia, bo teraz ludzie nie lubią jak ich zmuszać do myślenia. Moje teksty ogólnie z, z, zmuszają do reinterpretacji, tam nie, nie ma tak, że, że, że wchodzi gładko wszystko, tylko czytelnik jest zmuszony do e, powtórnego powtórnego aktu kreacji, o, tak bym powiedział, uproszczonego, małego ale, ale co, czegoś od niego chce, czegoś wymaga. No i to boli. więc Obawiam się, że tego gimnazjalistę mógłby mówić. Ale trudno. Ja mam, nie mam bardzo licznego drona czy celnika. I wolę pozostać przy tych takich, którzy no no... Mnie. Ale może się, wiesz, no, są dosyć młodzi ludzie, którzy mnie tutaj proszą autografy, to jest szansa, może oni przekażą swojego potomstwu też takich jakichś, deszyfracji tekstów. No nie mówię, że moich tekstów. Nie ma specyficznego genu na zimniarkach, ale przyjemność deszyfracji tekstu. Coraz mniej ludzi to mówi, no bo 8% Przepraszam. ludzi podobno czyta, no, ale zresztą tych 8% coraz mniej lubi literaturę taką ta, która no, czegoś wymaga od czytelnika. Nie wiem co dalej będzie, no e, Dukaj pokazuje nam jakieś, taką no, trochę jakby nową powieść, która jest obudowana e, gadżetami cybernetycznymi troszkę, ale tak w zasadzie nie wnosi specjalnie nic nowego. Można ściągnąć program na wydarga 3D i wydrukować bohaterów No tak, ale to, to nie jest jakieś, to nie jest przełom, Tam dalej jest tekst, tak. To co miał być tym wartościu taką nową, to trochę sprawa się do przepisów tej pory. No właśnie, no więc przypisy, gdzie możesz coś wydrukować, gdzie jakiś filmik możesz obejrzeć, ale filmik, który Cię wprowadza w nastrój, to, to jest rodzaj wideoklipu. To, to już dawno wymyślałem. Ja, ja tu nie chcę deprecjonować dzieła Dukaja, bo, bo on próbuje jakieś nowe ścieżki wytyczyć, ale y, jest to pierwsza próba. No. Pierwsze koty za płoty. Bo to się nie uda od razu. Prawda? No, Pani o, o, o tym, że jedna z jego stron była promowana wideo. Tak. Czy to trzeci? jest Nie, że była... Ktoś myślał, że to, wie, że to jest zajawka filmu. No to no to był tylko trailer do to książki. No, fabryka słów akurat tak robi. Ja też się nabrałem ostatnio, myślałem, że to jest zapowiedź filmu Ja, Inkwizytor, Pekary. I się okazało, że to jest po prostu trailer, no, fabrykę słów stać, żeby zrobić ogromny film wstępny, taki jakiś 10-minutowy, szczęka opada. Szkoda, że nie ma tego filmu. Tak. jest, jest to na pewno trudne bardzo, żeby pożenić twoje słowo z obrazem działa na inne części mózgu niż słowo. Słowo wymaga in, inaczej, innego rodzaju dezyfracji. I, i tutaj y, zrobić coś, co trochę mało razu, to taka jest, słowa nie będzie łatwe. No ale trudno jest przewidywać tak tego typu jednalazów. Naprawdę, to jest technologia. I jeśli nie ma pytań, to chyba skończymy, prawda? No, to, to dziękujemy.